Jak jechała kiedyś i nie miała tam tego koguta, to, nie, to, to, to, to, to... trąbki. Oczywiście to... gdzieś by musiała być taka trąbka, ta sygnałówka, jak mm -hmm. to się mówi. Tam bili strażacy jakieś. To to jest ja. była ręczna, taka. Ja, ale później, syrena, syrena. Była, A, ja. Ja, później była ręczna. Ta ręczna A. jest jeszcze. Ja. Ale te, te ja nie wiem. Czy te... A jak był pożar na przykład to, co dzwony też może biły? biły? Jak? Pożar jak był? Dzwony biły? Nie, dzwoni, e, nie. nie tylko Syrena. Syrena, no, ale albo na tych, tych. Mhm. Bo. Nie. Dzwony A dzwony? W no, tych dzwonach to w, w kościele dzwony kiedyś częściej biły? By, były dzwonione i były te ich. sznary, były te klekotki, to e, tymy były alarmowane. Ja też je robię, te klekotki, sznary i tego, to ja też robię, nie? To są te dawniejsze, na umówiony sygnał, to, to tam było klepane i tego, nie? Do, do, do, do czego się używało tych klekotek do, do czego do, do czego no ja mówię e, zamiast syreny albo zebranie albo spotkanie jakieś Aha. no to wszedł ten przedstawiciel wsi albo coś jak to mówiąc nie i tam dawał sygnały nie albo e, był jeden pasztuch, co pas wszystko bydło nie cały wsi i ty też przez wieś świetnie, albo na bazunie, albo na tych klekotkach żeby wypuszczali bydło i wtedy on wyp wypędzał na pastwisko i był jeden pas też na jedną wieś, nie? I przez cały lato ono było pas pasłe na, na paswiska, Nie było wpędzane do chlewa i tego, nie? A to, to tym sygnalizowali, nie? A to właśnie, bo te bazuny to takie dosyć ciekawe też są, nie? Bo one są one są na Kaszubach, na, na Podlasiu, tam gdzieś są ja, ja. I w górach, nie? Bo... E, takie wielkie na no ja, ja. trąby. Bo... T... To są sygnalizacyjne. To, to nie jest instrument nie tak muzyczny jak sygnalizacyjny. E, rybacy na morzu mieli nie, e, te sygnały podawali nie, I, ale to jest jeszcze sprzed naszej ery to są instrumenty, no ale dobry, dobry muzyk wygra na tym. Tam jakieś ta, ta, ta, ta, ta, nały, oni tak, wygrają. Tak, tak, A pani ale... muzyk to była i kobieta jo. to tak, potrafiła tak, na tej tak, bazunie. Tak, ja wiem, ja, ja wiem, ja, ja wiem. Ja. Ale te bazuny na przykład tutaj, w, Hapowie, w Hopowie, to jak były używane? Właśnie do, ten pastuch używał do nawoływania, żeby wypuścić bylu. Albo I gdzie jeszcze? Po... E... Sylwester, żeby hałasować. Duży hałas zrobić na Sylwestra. Na Sobótkach, nie? Jakieś tam inne tego, nie? Co się robiło na Sylwestra dawniej? Ojej! Ojej! Bydło się zmieniało, temu się brało, temu się wprowadziło te, a tam te wrota, drzwi od stodołu, ci od przedstawiało się, albo wyjmowało, się za, zawiązywało, Drzwi od zewnątrz różne, różne głupoty i. Włózna na przykład. no w o, o... Tak, tak, w tak, na dach, tak, Wós na w komin i. Tak, no, tak, na dach. Tu tak. na, tym, na tym domie co to jest, widać tam taki e, tam nie wysadzony w komin.